Ćwiczenia. Przetłumacz zdania z języka polskiego na język niemiecki. Po sygnale usłyszysz poprawną wersję. Przepraszam, gdzie jest najbliższy bank? Entschuldigung, wo ist die nächste bank? Stacja metra jest tuż obok. Die U-Bahn-Station jest daneben. Idź prosto przez most do skrzyżowania. Geh geradeaus über die Brücke bis zur Kreuzung. Proszę iść prosto aż do tego biurowca. Gehen Sie geradeaus bis zu diesem Bürohaus. Czy mógłby mi Pan wskazać drogę do stacji metra? Könnten Sie mir den Weg zur U-Bahn-Station zeigen? Jak daleko jest stąd do Poczty? Wie weit ist es von hier aus bis zur Post? Przepraszam, jak dojść do Muzeum Miejskiego? Entschuldigung, wie komme ich zum Stadtmuseum? Najpierw prosto, potem w prawo i do skrzyżowania. Zuerst geradeaus, dann rechts und bis zur Kreuzung. Entschuldigen Sie bitte, ich suche die Kantstraße.